są informacje Polskiego Radia 24. Koalicja Obywatelska wybierze nowe władze. Rada Krajowa zdefiniuje też strategię przed wyborami. Strażacy gaszą pożar zakładu utylizacji opon na Pomorzu. Jest apel do mieszkańców o pozostanie w domach. Rosja proponuje rozejm wielkanocny i atakuje Ukrainę. Pociski spadły na odesce, są zabici i ranni. Minęła 8 Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Koalicja Obywatelska wybierze dziś nowe władze. Rada Krajowa zdecyduje, kto obejmie stanowiska wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika. Zostaną też wybrani członkowie zarządu, mówi szef Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. To są m.in. szefowie regionów, przewodniczący Platformy. Szef klubu tak też się składa, że też jest klucza członkiem zarządu krajowego. Natomiast pozostałych i wiceprzewodniczących, i skarbnika, i sekretarza, i członków zarządu wybierzemy na Radzie Krajowej. De facto zakończymy cały okres ten proces wyborczy w Koalicji Obywatelskiej. Rozpoczynamy nowy etap polityczny, akcentuje europoseł K. o Dariusz Jóński. W ścisłym zarządzie partii znajdą się m.in. byli szefowie nowoczesnej oraz inicjatywy polskiej, czyli Barbara Nowacka i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 na miejscu jest zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru przy użyciu termowizji. Akcja gaśnicza może jeszcze potrwać kilkanaście godzin. Czy na Ukrainie dojdzie do wielkanocnego rozejmu? Z propozycją wstrzymania walk na jedną dobę wyszedł Kreml. Kijów jest gotów na przerwanie walk. Zawieszenie broni miałoby wejść w życie po południu, ale jeszcze w nocy Rosjanie zaatakowali Odesce. Zginęły co najmniej dwie osoby, kolejne dwie zostały ranne. Moskwa obiecała, że zawieszenie broni rozpocznie się dziś o godzinie 15 i potrwa do końca niedzieli, czyli do końca pierwszego dnia prawosławnej Wielkanocy. W odpowiedzi Władimir Złoński podkreślił, że Ukraina będzie działać, jak się wyraził, w sposób lustrzany i dodał, że Rosja ma szansę nie wznawiać swoich ataków także po świętach. Większość Ukraińców jest jednak sceptyczna co do zapowiedzi Rosjan. Nie można wierzyć Rosjanom, na pewno zerwą zawieszenie broni i będą nas o to obwiniać. Cel Kremla jest wyłącznie propagandowy, żeby pokazać jacy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 Rekordy na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Podstawowy indeks WIK oraz indeks dużych spółek WIK-20 osiągnęły poziomy najwyższe w historii. Wzrosty to efekt wojny z, z Iranem, ale też silnej gospodarki, mówi analityk firmy Xelion Piotr Kuczyński. Nasza gospodarka w tym roku ma duże wsparcie z KPO, prawda? Bo, bo mamy środki z KPO. Będziemy my mieli środki z SAFE, no to też, to prawda, idzie to w zbrojeniówka, ale to też jest gospodarka przecież. Indeks WIK osiągnął wczoraj maksymalny poziom 131 325 punktów. WIK ustanowił rekord na poziomie 3596 punktów. Na koniec jeszcze ponownie o kulisach powrotu astronautów misji Artemis II na Ziemię. Astronauci bezpiecznie wodowali na Oceanie Spokojnym tuż po drugiej nad ranem polskiego czasu. Ich pobyt w atmosferze ziemskiej trwał niespełna kwadrans.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 Sobota niemal wszędzie pogodna, deszcz możliwy jedynie na wschodzie. Niemal wszędzie na termometrach dwucyfrowe wartości najcieplej na zachodzie do 13 stopni, chłodniej jedynie na wybrzeżu i w górach maksymalnie 7 stopni.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 Można y, odwiedzić jadąc samochodem, ale nieśpiesznie i zatrzymać się na chwilkę i poobserwować, jak Dolina Baryczy wyglądała, y, zanim człowiek przyłożył palec do jej, y, do jej powstania. Olszyny niezgodskie, to jest nawet jeśli nie zobaczymy tam ptaków, to poczujemy się jak takiej troszeczkę mrocznej baśni. Ale na pewno jest bajecznie, czyli zatopione w wodzie y, olchy,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 Jedziemy dalej, teraz ten pałacyk myśliwski.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 Jeśli Państwo jeszcze nie mają planów na przykład na zbliżającą się majówkę, to być może to była dobra podpowiedź. 22 minuty po godzinie 8. Sport. Krzysztof Kuzak, dzień dobry. Dzień dobry. No tak, jeszcze kilkanaście dni temu widzieliśmy go na ławce trenerskiej w meczu ze Szwecją, w tym wyjazdowym meczu, przegranym przez reprezentację Polski. To takie historie zawsze skłaniają do refleksji, no bo są bardzo zaskakujące. Wczoraj Co nagle ucie, niespodziewane odejść. zmarł. Jacek Magiera miał 49 lat, był zawodnik, trener, a ostatnio właśnie selekcjoner, asystent selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana zasłabł w trakcie porannego treningu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 Najporządniejszych ludzi, jakich spotkałem przez te bardzo wiele lat obecności w piłce nożnej, przy czym te przymiotniki nie dotyczą tylko futbolu. No i to są głosy Andrzeja Nisza. wiele takich głosów, właśnie we wspomnieniach Jacka Magiery powtarza się to, że. Bardzo porządny, bardzo uczciwy człowiek. Nie tylko trener, bo z piłką nożną różnie bywało nie tylko w Polsce, natomiast po prostu wszyscy uważają, że odszedł naprawdę wartościowy człowiek i będzie go w polskiej piłce na pewno bardzo... Brakować. Weekendowe mecze piłkarskie Ekstraklasy, a także niższych szczebli rozgrywek zostaną poprzedzone minutą ciszy. Wczoraj rozegrano dwa spotkania. W Płocku Wisła pokonała Lechiem Gdańsk 1-0, do 0, a w Kielcach Korona zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1, do 1, mówi trener kielecki drużyny Jacek Zieliński.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 Spoczywaj w pokoju. Dziś trzy mecze 28. kolejki. Widzę Łódź Termalika Nieciecza, Zagłębie Lubin Radomiak i Legia Warszawa. Górnik zabrze. Liderem jest Lech Poznań, który ma dwa punkty przewagi nad Jagielonią oraz trzy nad Górnikiem i Wisłą. W strefie spadkowej są Arka Gdynia, Widzef i Termalika. Na zapleczu ekstraklasy także 28. seria spotkań. Polonia Warszawa przegrała ze Śląskiem Wrocław 0-4, a Odra Opole pokonała Puszczem połomicę 1-0 na prowadzeniu kraka. Wisła. W Hiszpanii punkty gubi Real Madryt. Królewscy tylko zremisowali z Gironą 1 do 1. Rozpoczął się nowy sezon żużlowej Ekstraligi. Sparta Wrocław pokonała Falubas, Zielona Góra, a Unia Leszno wygrała z Włókniarzem Częstochowa. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajmują 18 miejsce po 8 OS ach rajdu Chorwacji. To czwarta runda mistrzostw Świata. No a polskie tenisistki przegrywają w Gliwicach z Ukrainą. 0 do 2 w meczu cyklu Billie Jean King Cup. Magdalinetu legła Marcie Kostiuk, a Katarzyna Kawa przegrała z Eliną Switoliną. Dziś do końca rywalizacja stawką tego meczu jest awans do turnieju finałowego o sporcie mówił Krzysztof Kuzak bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję a już za kilka minut po godzinie 8.30 do studia wkroczy Agnieszka Drążkiewicz ze wsparciem zdradzę w tajemnicy i jej trzej goście a rozmawiać będą o sytuacji na Bliskim Wschodzie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 to promocja. Jest ósma trzydzieści trzy. Armia. Dzień dobry. Byliśmy zapowiadani z moimi gośćmi dzisiejszymi. Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Witam serdecznie. To jest audycja Kafe Armia. I z nami są Tomasz Badowski, analityk wojskowości, obronności. Witam cię Tomku bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie, do Państwu. <grystanie> tak, skracamy dystans. Pamiętamy przecież, Pesna. że y, rozmawiamy po imieniu y, i od, wiele razy już gościłeś na naszej antenie. Y, no i oczywiście stały duet Tercet, nie? Bo ter jeden z t, y, uczestników naszego Tercetu y, odpoczywa jeszcze. Y, więc dwójka... A, więc nad, w Dubaju może nad zatoką Perską? Nie, no to no, chyba jest z Nie, ja myślę, że Julek jest na tyle inteligentny, że nie będzie Zadanie naszych celebrytów, żeby to trzeba było ściągać rządowym samolotem. <grystanie> tak, to mówił Bartek Głowacki, magazyn Raport. Witam serdecznie, Dzień dobry Bartku, wszystkim. Wyposażony w liczne artykuły i przedruki ze swojego czasopisma, które reprezentujesz. i Zaraz będziemy o tym rozmawiać. I Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. E... No i porozmawiamy na początek o wojnie. Ja wiem, że we przed wejściem do studia powiedzieliście, Jezu, znowu wojna, znowu wojna, no ale nie mamy wyjścia. Pragniemy pokoju. Pragniemy pokoju, ale żeby ten pokój był, no to muszą się spełnić y, różne wydarzenia. Między innymi musi dojść do jakiegoś porozumienia w Islamabadzie. Może już. Może, y, dziś. może nawet dziś to się stanie. No na pewno wszystkie delegacje na miejscu już są. Już są delegacje y, Iranu, delegacje Amerykanów, y, bo już wczoraj wieczorem y, polskie media relacjonowały to, co będzie działo się właśnie w Pakistanie. Mówimy oczywiście o konsekwencjach tego, co ogłosił kilka dni temu prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli coś w rodzaju rozejmu, żeby przez dwa tygodnie nie atakować się permanentnie tam na Bliskim Wschodzie. Oczywiście strona izraelska jednak mimo wszystko ma ten wycinek, wyimek, czyli mówimy o tym, że cały czas zwalcza Hezbollah po sąsiedzku, czyli w Libanie. Czego się spodziewacie po tych dzisiejszych rozmowach? No na pewno ze strony amerykańskiej jest silny skład i mocna ekipa, bo yy, no jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Część... Tomek patrzy z powątpiewaniem na mnie. Jak mówię, że silna ekipa to nie silna ekipa? Pytanie, czy kompetentna? A, no to Także jest tutaj, tam J.D. Vance, jest też yy, yy, chyba z tego, co wiemy, Witkow, jest Kushner. No tak, ale jakie oni mają sukcesy, jeśli chodzi o jakiekolwiek negocjacje na skalę międzynarodową? Tutaj wiem, że delegacja amerykańska została ograna przez Rosjan w tym pierwotnym planie poko pokojowym. E, ma, chciałbym się mylić, naprawdę chciałbym się mylić i mam nadzieję, że się mylę, ale ja z tych rozmów w Islamabadzie nie spodziewam się jakiegoś przełomu, żeby nagle coś się, się miało zmienić. Ewentualnie może jakieś zawieszenie broni e, i przez jakiś czas nie będą po prostu latały rakiety, e, ale nie sądzę, żeby te, te rozmowy e, doprowadziły do przełomu, gdyż e, po drugiej stronie nie widzę tutaj osób kompetentnych, które byłyby w stanie wynegocjować e, trwały pokój i koniec tej, koniec tej wojny. Mówisz oczywiście o stronie irańskiej, tak? Dlaczego? Nie, tutaj miałem na myśli stronę amerykańską. Amerykańską, co? Tak, no, przepraszam bardzo, ale e, były deweloper, e, który nie ma doświadczenia w, negocjacjach, w dyplomacji, w negocjacjach międzynarodowych, e, na jakiej podstawie on miałby nagle negocjować e, układ e, pokojowy bardzo skomplikowanej sytuacji. Zresztą, to jest trochę tak, jakbyśmy z całym szacunkiem dla lekarzy ale zaproponowali interniście y, przeprowadzenie operacji na otwartym sercu. No, tak, tak to wygląda. No niestety obecna administracja y, amerykańska nie ma ludzi kompetentnych, którzy znają się na polityce międzynarodowej. Dlatego nie spodziewam się tutaj żadnych sukcesów y, po stronie amerykańskiej. Mariusz. E, to zresztą, z mojej perspektywy wydaje mi się, że obie jednak strony chcą przestać e, strzelać. E, zarówno Amerykanie, którzy, dla których ten konflikt Kolejne jego dni, kolejne tygodnie były administracji przede wszystkim, ale też myślę, że dla sił zbrojnych, które były obciążone jednak tymi zadaniami, że zarówno Amerykanie, jak i, e, jak i Irańczycy, którzy no, jednak doświadczyli e, no, tego, no, tej siły zbrojnej amerykańskiej, no, jednak kilkanaście tysięcy lotów bojowych lotnictwa amerykańskiego spowodowało określone e, straty liczone w... w w ludziach, w ekonomii liczone w, też w nie wiem no, w spójności, w spoistości państwa jako, jako mimo wszystko struktury. Kątem oka widzę, tutaj kiwają głowami i nie zgadzają się, ale... Zaraz będą mówić. Ale, ale bardzo, to, to, to, to <śmiech> to bardzo, bardzo dobrze, dobrze że da, się da, nie dla wszyscy zgadzamy. Dobra. Nie, moim tak. zdaniem obie strony y, chciałby oddechu. E, oczywiście pytanie jest, czy to byłby oddech krótkoterminowy, długoterminowy. E, e, kwestia stosunków irańsko-amerykańskich, dodajmy do tego, Izrael ma już historię kilkudziesięciu lat, więc oczywiście tutaj to nie zostanie rozwiązane w tak docelowo, długoterminowo w żadnym Islamabadzie, ale myślę, że na dzisiaj my, jako ja się tankowałem samochód pół godziny temu, wszyscy... wszyscy no tanie, ale jednak drożej niż było jeszcze ponad miesiąc, miesiąc no, temu. Tak raz, to, więc z mojej perspektywy te stosunki się nie ułożą, ale ja chciałbym, żeby po prostu, bo widząc, że cele amerykańskie, czyli ten podstawowy, o którym wydaje mi się na początku myślał prezydent Donald Trump, kolejna krótka krótka wojenka zakończona sukcesem, zmianą władzy, kolejnym krajem, który zakładam, że taki miał cel. Wszystko jedno, czy, czy on był realny, bo no, prezydent Trump przyzwyczają nas do, do wielu no, jakiś swoich wizji, jak dążyć w określonym kierunku, ale wydaje się, że ten cel nie zostanie osiągnięty, więc skoro nie zostanie osiągnięty, no nie ma sensu uderzać kolejnymi setkami ton terytorium Iranu. Wydaje mi się, że to nawet nie może być to słowo wydaje się, że cel nie został osiągnięty, tylko no, nie został po prostu osiągnięty, bo tak jak mówiłeś Mariuszu, no, jeżeli ktoś nawet zakłada, że to ma być krótka, szybka inwazja, no to ona krótka i szybka nie jest, bo już mówimy, to już jest półtora miesiąca, kiedy to chyba wszystko się zadziało, więc nie możemy co, mówić o Co więcej, jeśli krótkim... mogę dodać, naprawdę pokazała słabość Ameryki Brak i gotowości do prowadzenia y, symetrycznego konfliktu na pełną skalę. To teraz, Bartek, bo też kiwałeś głową tak, y, pierwsza, od prawego do prawego, tak, że nie, tak. że to nie jest. Iran to. nie został pokonany. Iran wprowadził tak zwaną obronę mozaikową, czyli roz, maksymalne rozproszenie zasobów, sieci kierowania, sieci dowodzenia. To widzimy doskonale. Potrafili ukryć swoje wyrzutnie, potrafili ukryć swoje zasoby. Popatrzmy sobie na geografię Iranu. To jest nawet w porównaniu z Afganistanem kraj górzysty. To jest kraj olbrzymi. Wszystkim słuchaczom, którzy nie kojarzą, zalecam powtórkę z geografii i przestudiowanie geografii Iranu. Druga kwestia. Ta kampania to jest porażka Stanów Zjednoczonych. Na szczęście dla Amerykanów nie skończyło się to butami Marines na irackiej ziemi, bo wtedy... Irański. Na irańskiej. Przepraszam, no mówimy Iran, myślimy Irak, tak, to wspomnienie sprzed 20 lat. Nie skończyło się inwazją na irańskiej ziemi amerykańskich marines, bo to byłaby katastrofa chyba tysiąc razy większa niż słynna Somalia i helikopter w ogniu. Czy Teheran. Czy Teheran, no tak, tak, Teheran też, pamiętamy. No dobrze, kolejna, Bartko, ale kolejna kwestia. się spodziewasz? Właśnie, czego się spodziewam? To, o czym Tomek mówił i pamiętajmy, to nie jest tylko konflikt irańsko-amerykański, to jest konfrakt, kon, konflikt irańsko-amerykańsko-izraelski. Tomek wspomniał Kusznera i Witkofa. To chyba wszyscy wiedzą, na rzecz którego państwa ci dwaj panowie lobbują. I mam nadzieję, że w kontrze do tych jastrzemi, do tych ludzi... No nie chciałbym ich nazywać szaleńcami, czy ogarniętymi rządzą władzy i podpalenia świata, ale że pojawią się tam Chińczycy, Turcy i inne kraje mające znaczenie na arenie międzynarodowej. Indie chociażby też zainteresowane konfliktem relatywnie niedaleko nich. I spowodują, że jednak ten konflikt zostanie rozwiązany pokojowo, zakończy się... I globalny handel, bo takie jest podłoże tego konfliktu, globalny handel wróci do poprzednich ram. Ja tylko się dopytam jeszcze, Bartku, zanim oddam głos Tomkowi, bo Tomek <śmiech> podnosi rękę, jak w szkole trzeba go głos poprosić. Bartku, y, y, ty mówisz tak naprawdę o takiej perspektywie y, trochę szerszej i dalszej, a na ten dzień dzisiejszy, no bo te... Oczy świata są, na dzień dzisiejszy na dzień dzisiejszy myślę, że... są skupione na tym tak, Islamabadzie. Będzie, no. będzie, nie wiem, może dłuższe zawieszenie zawieszenie broni. Oby Izrael nie wyłamał się z tego, oby komuś znowu nie przyszło do głowy w Tel Awiwie, że... A może jednak my sobie zbombardujemy parę tych irańskich celów, żeby im pokazać, że nie, my jednak trzymamy rękę na pulsie i nikt nie będzie nam narzucał, co mamy robić. Tomku, prosiłeś o głos. Tak, no, czy tutaj na ten kolf, to ja tą wojnę yy, amerykańsko-izraelsko-irańską, yy, sądzę, że należy patrzeć w szerszym kontekście i w trochę dłuższej perspektywie czasowej. E, mianowicie Putin już w 2007 roku powiedział, że chce odbudować Imperium Sowieckie, w Wielką Rosję. Również Chiny chcą zmienić porządek globalny, światowy i zdjąć rolę Ameryki jako takiego głównego policjanta czy, czy głównego gracza. No i największym problemem, i zarówno dla Pekinu, jak i dla, mm, dla Moskwy, była sprawna, racjonalna administracja amerykańska. Żeby to zniwelować, trzeba było wstawić do Waszyngtonu kukiełkę, marynetkę, która będzie nieobliczalna. Eee, wiemy już na przykładzie Brexitu, że współczesna technologia daje możliwości sterowania nastrojami społecznymi, opinią publiczną i wynikami wyborów. Eee, także to tu... chyba nie tylko Brexit jest przykładem tego. No, nasz, no, nasz, nasz kraj, kraj, kraj mamy, ale Rumunię mamy, mamy też, też całkiem także, Ale nasz kraj również. na przywódcę na naszego największego przeciwnika, człowieka, który ma e, zaburzenia emocjonalne, nie jest do końca osobą e, racjonalną, e, jest moim zdaniem majstersztykiem e, działania e, innych, innych państw. Dlatego ta wojna, ale tak samo wypowiedzi Trumpu odnośnie Grelandii, e, podważanie wiarygodności NATO, e, mówienie, że sterylizacja zniknie, ma jeden cel. Rozbić jedność zachodu, osłabić zachód szeroko rozumiany, E, po to, żeby móc realizować cele Pekinu i Moskwy. E, powiedziałeś o tych y, wypowiedziach, które no, powodują różne emocje, bardzo często polityczne, w wypowiedziach prezydenta Stanów Zjednoczonych. E, mówiłeś o Grenlandii, ale przecież tak naprawdę tuż przed tym Kruchym rozejmem, tak jak wielu polityków już europejskich, teraz, bo zostaniemy teraz na Starym kontynencie, tak komentowało to, co zadziało się po tym, przed tym, jak, znaczy po tym, jak zapowiedź była o tym, że ta cywilizacja zostanie zgładzona i będzie po prostu no tragedia. Prezydent Stanów Zjednoczonych zniszczy chyba wszystko, no, czy przynajmniej tak odczytywaliśmy te jego wypowiedzi. No potem oczywiście było ogłoszenie tego rozejmu i. W trakcie tego wszystkiego, cały czas gdzieś tam na marginesie te, tych wydarzeń toczą się też debaty i dyskusje na temat tego, czy w ogóle europejscy sojusznicy powinni, mogliby i czy w ogóle mają jakiekolwiek zdolności, kompetencje ekspedycyjne, żeby zaangażować się w to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie? A przecież wiele razy też sugerował to pośrednio bądź bezpośrednio Donald Trump, mówiąc, że no jednak oczekiwałby tutaj wsparcia. A jaki mamy interes tym, żeby się do tego... No, to jest polityczna przyłączyć. odpowiedź, ale skupmy się, skoro jesteśmy w programie, który jednak też patrzy mocno na mm, kwestie militarne, zbrojeniowe, uzbrojeniowe, to skupmy się na tym, czy rzeczywiście... To jest tak, że nikt w Europie nie mógłby sobie poradzić z tego typu działaniami. No właśnie na taką odległość, ekspedycyjnymi, ale bez wysyłania, no tak myślę, bez wysyłania y, y, żołnierzy wojsk lądowych. I tu patrzę na Bartka, bo wy właśnie w swoim najnowszym magazynie Raport kwietniowym No pokusiliście się o taką dużą analizę. Tak, polecam. Czas Barbarzyńców, analiza dotycząca wojny ira iracko amerykańsko-izraelskiej. Irańsko. irańsko. Irańsko. Przepraszam, jest nie, wiem, nie wiem. Znaczy, cały, czas... Jest tak, państwa, cały czas blisko tego Cały czas jestem dlatego... zafiksowany na tym, że ta wojna była w Iraku 20 była. parę lat była. temu. Byli tam nasi żołnierze i cały czas mi Iran myli się z Irakiem. Więc... A jeszcze wcześniej, w latach osiemdziesiątych też się tak dwa była, Ale to była wojna irańsko-iracka. Tak. Więc wracając do wysłania wojsk NATO potencjalnie w strefę konfliktu irańsko amerykańsko-izraelskiego. Europa ma takie zdolności. Przede wszystkim Brytyjczycy mają dwa jednakowe lotniskowce typu Queen Elizabeth. Francja ma swój lotniskowiec Charles de Gaulle. No i od niedawna do tego grona dołączyły Włochy, które mają kawura najnowszego. I Włosi w 24 roku wysłali tegoż kawura do Australii na ćwiczenia Peach black, gdzie bardzo dobrze się sprawowali, bardzo sprawnie. Francuzi cały czas pokazują swoje zdolności, latając kilka razy w roku na Polinezję Francuską, przemieszczając swoje samoloty, co też jest pewną zdolnością ekspedycyjną, no, ale trzeba mieć już bazy do tego. Brytyjczycy też wybrali się na daleki wschód, żeby pokazać, że mogą, potrafią i mają pewne zasoby. Więc pod tym względem tak, Unia Europejska mogłaby wesprzeć sojuszników jeszcze ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, tak jak powiedział były minister obrony niedawno, że gdybyśmy mieli dwa lotniskowce, to jeden moglibyśmy wysłać Amerykanom. Europa ma cztery lotniskowce, więc jeden też by mogła wysłać z pomocą Amerykanom. Mamy kormorany. Mamy kormorany, ale to też śmiech śmiechem. Mamy chyba największe siły przeciwminowe w całej Europie, bo na świecie to już nie, ale... Pod względem okrętów przeciwminowych jesteśmy potęgą w Europie. Tak, znaczy tutaj e, faktycznie nasze nowe okręty przeciwminowe, klasy Cormoran, e, bardzo nowoczesne, bardzo e, nasz nowy nabytek. Teoretycznie moglibyśmy wysłać jej wspomóc proces rozwinowywania, tylko pytanie, w jaki, jaki mamy w tym interes? No, taki ogólno sojuszniczy bym powiedziała. Ale ja, ja wrócę do NATO tego, też. o czym mówimy już od dawna tutaj. Czy Stany Zjednoczone są naprawdę... Tak bardzo potrzebne? A i to tak. Potencjał to po, Pani... to podejrzewam, że prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, tak, no, że o, teraz czy... wkładamy kij w szprychy, Tak, ale mieszka. to on zaczął. Nie, nie, nie, nie. Nie kij szprychy. Może byśmy po prostu wrócili do pewnego racjonalnego myślenia o naszym bezpieczeństwie. Znaczy Zbier... wrócilibyśmy do starego porządku tak. świata, kiedy Europa rządziła. Mm -hmm. Tak, ale zacznijmy myśleć pragmatycznie. Od zawsze opieramy nasze bezpieczeństwo albo na Ameryce, albo na, na Związku albo Na Związku Radzieckim. Albo na jakichś dziwnych sojuszach przed wojną żeśmy, naszym gwarantem naszego bezpieczeństwa miała być Anglia i Francja teraz Ameryka ma być naszym gwarantem bezpieczeństwa, amerykańskie wojska mają nam na zapewnić bezpieczeństwo, no przepraszam bardzo, może najwyższa pora, żeśmy zaczęli sami o tym myśleć i A. budowali takie zdolności, żebyśmy to my byli sami dla siebie gwarancją. Mariusz, oni nas dominowali dzisiaj. Mariusz Bartek, Tomek i ja, ja, ja proszę jedno, o opanowanie, bo Mariusz, Mariusz Cielma zaraz, prawie nic dzisiaj nie Ale Mariusz się wsłuchał. No, do, w, no w, w, nie mówimy. Miło argumentacji, nie skarżę, trzeba się zgadzać. Że... Ale, ale ja jestem raczej wychowany tak, żeby... żeby... Ale Mariusz czasami miał dużo no czasu tak, ten nowego. Tak. Co najważniejsze, ten konflikt pokazał, że obecność żołnierzy amerykańskich to nie jest gwarant bezpieczeństwa, tylko że wręcz przeciwnie. Bo Irańczycy zaatakowali bazy amerykańskie znajdujące się na terenie krajów Zatoki Perskiej. I w takim przypadku Amerykanie mogą spokojnie ewakuować swoich ludzi. Ze sprzętem trochę gorzej, bo jeżeli mówimy no to o To poradcy... mała szpieleczka. A co powiesz o pociskach balistycznych lecących w stronę Turcji? Zaraz Właśnie. powiem. Zaraz do tego dojdę. I Tylko okazuje, szybko, się, bo pięć tak, minut zostało. okazuje się, I chciałam, że Mariusz że trzeba, że po, ewaku po ewakuowaniu Amerykanów nie ma kto nas chronić. Pociski balistyczne, no, według starego porzekadła, żołnierz strzela, Pan Bóg kule nosi. W tym przypadku, może łącze radiowe kule no pociski nosi. Wszystko jest, co jest tworem człowieka, jest możliwe do zakłócenia, do usterkowania. I to jest i do przekierowania, I do przekierowania rozumiem, tak tak, tak to i to jest chyba ryzyko współczesnego mm. konfliktu zbrojnego ja poza tym nie pytanie. tylko pociski ale jeszcze y, fragmenty ale ja ja ja ja, przepraszam urazić. bardzo ja będę bronić jednak Mariusza Cielmy to nie może być tak że to... tak, ale... on jest tu w środku Mariusz ja tylko nawiązałem do tego że broni się że Bartek powiedział, że no, atakowane są bazy amerykańskie w Zatoce Perskiej. No to taka mała wrzutka o tych pojedynczych, oczywiście pociskach balistycznych, które poleciały w stronę e, strony Turcji. Co do zasady, no, ja powiem tak, ja, ja no, nie zgadzam się z takim ogólnie hasłem, jaki mamy my w tym interes. Mimo wszystko e, Europa jeszcze i uważam, że bardzo długo e, będzie musiała się liczyć, spoglądać, na to, co, co, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, także z perspektywy własnego, własnego bezpieczeństwa. Więc tu jest jednak pewien interes na zasadzie takiej, na jakiej polski żołnierz pojawił się kiedyś w Afganistanie, polski żołnierz pojawił się w Iraku. W obu tych krajach e, polski żołnierz, żołnierz poniósł daninę krwi. Robiliśmy to z tej perspektywy, że my, no i spójrzmy na to tak brutalnie, dbamy o wasze interesy. Wy kiedyś zadbacie tak, o nasze. A wy zadbacie o nasze. I Czy z takim prezydentem, ale tylko daj mi skończyć, z takim prezydentem, jakim jest Donald Trump, prezydentem transakcyjnym, prezydentem, który lubi nawet gesty, tak? na podstawie gestów może podejmować decyzje. Uważam, że nie możemy tak przechodzić na porządku dziennym, że oni, jaki mamy w tym interes. Oczywiście zasadne jest pytanie, jaki mamy zasoby, potencjał, żeby być pomocnym Stanom Zjednoczonym w takim konflikcie i niestety... Ogólnie Europa, europejskie kraje NATO, bo tu wymieniane były lotniskowce, ale jeśli spojrzymy na to, jaki mają potencjał te okręty, więc to nigdy nie będzie wartością taką przełomową, a co najwyżej pomocniczą dla tego potencjału amerykańskiego w takich działaniach ekspedycyjnych. Właśnie, powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy. I ja się tutaj z Mariuszem jednak zgadzam, że to byłaby mimo wszystko taka y, działalność pomocnicza, że gdzieś tam te europejskie siły, wy mówicie o tym, ty, czy Bartek, czy Tomek, o tym potencjale, ale tak jak mówi też Mariusz y, i tak jak sobie to przeanalizujemy tak na chłodno, no to jednak gdzieś to przedpole, to te najważniejsze zadania i działania, tak jak bywało to chociażby we wspomnianych przez was tych konfliktach sprzed 20 lat, no to jednak najpierw główne działania na siebie przejmowali Amerykanie i podejrzewam, że tak by też musiało być teraz. Tak, oczywiście tutaj, Krótko, e, a ja absolutnie Tomasz. nie chcę deprecjonować, być zwolennikiem, że absolutnie powinniśmy się odwrócić całkowicie od USA, ale chciałem tylko przypomnieć e, takie pewne powiedzenie, które bardzo modne, które, ma, które mają Brytyjczycy. E, Wielka Brytania nie ma wiecznych przyjaciół, ani sojuszników, ma tylko wieczne interesy. I tym się powinniśmy e, kierować. A chyba wszystkim. nie ma wyjścia w tym współczesnym świecie, że rzeczywiście to są przy, tylko przy, interesy, a nie jakieś przyjaźnie z książki Pozdrowienia z Warszawy. Przyjaźń z Ameryką jest tak jak spanie z hipopotamem, że jest fajnie, ciepło, ale w pewnym momencie hipopotam może się przewrócić na drugi bok i nas zgnieść. I to była taka puenta. Ja tylko jeszcze dosłownie poproszę o 40 sekund wypowiedzi na koniec Mariusza Cielmy. Skoro mówił tak mało, to teraz on odda głos. I będzie to moje pytanie do ciebie o poniedziałkowe wydarzenia, które będą już z naszego podwórka, bo premier kosiniak Kamerz wybiera się do Norwegii. Będzie w Oslo między innymi rozmawiał o tym, jak wspólnie robić interesy w ramach programu Safe. I przy okazji mamy zapowiedź, że w ciągu dwóch, trzech tygodni będą już jakieś konkretne, wynegocjowane pieniądze z z Komisją Europejską w tej kwestii. To jest taka pierwsza jaskółka do tego, co się stało, czyli te kłody rzucone pod nogi przez ośrodek prezydencki, jeżeli chodzi o ustawę o sejf, której, jak wiemy, nie ma. Mhm. Krótko. No, no te kłody były głównie związane z tym, że pozbawieni, pozbawieni zostaliśmy optymalnego narzędzia, przynajmniej z perspektywy tych, którzy mają zarządzać tym programem. Norwegia jest bardzo ważnym dla nas partnerem. Dużo mówimy tutaj często o Stanach Zjednoczonych, inni mówią z, trochę z przekąsem o Niemcach, ale jednak ci Norwedzy i nawet z perspektywy taką szpileczkę wbije do... do premiera Kosiniaka-Kamysza. Duże nadzieje są pokładane w Norwegach w ramach tych takich specjalnych okręgów przemysłowych, Kaszubia i tak dalej, gdzie Norwe Norwedzy mają między innymi swoim też i przemysłem zbrojeniowym inwestować tam, więc z perspektywy naszego ministra obrony jest to bardzo ważny kierunek, tak samo i z perspektywy sił zbrojnych. Bardzo dziękuję. Mariusz Cielmanowa, technika wojskowa, Tomek Badowski, analityk wojskowości obronności i Bartek Głowacki, magazyn Raport. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Okay. Dziękuję bardzo. Kafę Armia. Reklama.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 Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo. Ogłoszenie społeczne.